macie. Możecie mi podogryzać na antenie. Proszę tak. Słucham? Po, po, po, Zaraz po jedziemy dogryzać. po bardzo e, krętej drodze. I uwaga. Która powoduje, że padamy na siebie i lecimy, lecimy na, siebie. na siebie. O Emilia! Zakręcamy oh. teraz. Mm, jak fajnie. Da, ty jak się czujesz? Bardzo dobrze. <śmiech> bardzo piękne widoki. I <śmiech> w drugą stronę. Ale sprawdźmy, co tym czasem złychać w ładowni. <grym <grym Gdyż tutaj obok... jeszcze... O! Znowu zakręt. Gdyż tutaj jeszcze e, na drugim rzędzie siedzeń jest w porządku, i jest bardzo miło i sympatycznie, e, w ładowni obok bagaży i innych rzeczy jest też... Ktoż tu jest w ładowni? Artur! Artur! O! Ojej. Zakręt był. Gdzie tam Artur się stracił? Słysząc, w tej chwili... Wygr... odgłosy z drugiego siedzenia... Bardzo cieszę się, że jestem ładowni. Tak. Czy pomóc Ci się wygrzebać spod Pod tych bagaży? Na szczęście plecaki nam nie lecą. Tak, a. więc chodzi o to, że każde nie ma swoje plusy i od tego, gdzie się siedzi, można doświadczyć różnych ciekawych przeżyć. Można Tak, ładownia jest bardzo dobra, żeby się wyspać, na przykład, żeby sobie odpocząć, żeby trochę ciszy i... Pozażywać. Tak, tak. tak. Ale również, jeżeli znowu jedziemy na wertepach, prawda, na pustyni i no. tak dalej, jest fantastyczne, żeby doświadczyć różnych podskoków, uskoków, Tak, różnych tego typu e, atrakcji. żołądkowych Również. Ja Prze... formalnie rozmawiamy na słodownię, na sypialnię. Na Więc może Filip się z nami podzieli swoimi przeżyciami z pierwszego siedzenia. Z brzydelami nie rozmawiam. Z czym? Z brzydelami. ale fajnie widzę Z brzydelami. Cześć Beata. Genera, generalnie, generalnie, jak widzicie słyszycie Państwo, przednie siedzenie jest dla e, tych mruków. Ale i, piękne, piękne. I, i piękne. Tak, bo e, też e, odkryliśmy, że Filip jest po prostu najpiękniejszą osobą w naszej grupie. Ma najpiękniejszą twarz. Żeby nie powiedzieć stursie. na całym świecie. Tak, nie ma żadny na całym świecie, na pewno w Europie i w Afryce. Tak. Ma piękną duszę i jest e, naprawdę pięknym człowiekiem. Parod go lubi. E, tak, lubi. E, potem Filip godzinami potrafi kontemplować swoje zdjęcie, jakie zostały zrobione, by utwierdzać je w przekonaniu, że jest piękne. To Znowu zakręt. Ała, no co, to się odsuń. To nie moja to zakręt razie może kończę podcast samochodowy, a zaraz zaczniemy podcast dotyczący naszej wycieczki. Będzie bardziej konstruktywnie. <śmiech> bardziej, bardziej konkretnie. Ktoś razie, Filip, czy jesteś w stanie coś powiedzieć więcej na temat tego, jak się czujesz, siedząc na przednim siedzeniu? Mam lepsze widoki na przyszłość niż Wy. No tak, to bardzo mrukliwa odpowiedź. Nic. Postawiamy na koniec mruka Filipa, który jest oczywiście pięknym mrukiem, jak to słusznie zauważyła Emilia. I na pewno jeszcze nie jedno zdjęcie zrobimy. Widzimy przepiękny wąwóz po naszej prawej stronie. Ja zrobię parę zdjęć. E, I Filipowi też. To dziękujemy, Sucha tak? Sucha rzeka. Powiedz w suchej rzece. Sucha rzeka. Powiedz, ja robię zdjęcia. Tak, jednym, jeszcze jednym z charakterystycznych cech krajobrazu marokańskiego są suche rzeki, czyli po prostu ślady po potokach, którymi w ogóle nie płynie woda, ponieważ jest wszystko wysuszone totalnie. Na, y, no, zupełnie nie jest wysuszone. Poza tym jeszcze ym, inne rzeczy są ciekawe, jeżeli chodzi o florę tutajszą. E, wszystko jest bardzo suche, bardzo, wszystkie rośliny są suche, kolczaste, ostre w dotyku, e, ale na przykład takie zwierzęta jak wielbłądy wcale to się o tym nie zrażają. Właśnie widzieliśmy wielbłąda, który ym, pożerał suche patyki. A także pił e, Coca-Colę z butelki. <głuchaj> Ku cieszy turystów. Podszedł sobie po prostu generalnie do restauracji i powiedział blu, blu", a barman podał mu butelkę. I on sobie wypił tą butelkę Coca-Coli. A potem na zuchę patyki, jego zagryzkę. Dobra, to na razie kończymy razie nasz podcast e, samochodu i odezwiemy się wkrótce już. Podczas podcast nie tylko dla orów z Maroku. Witam Państwa. Brama do Afryki, Maroko. Najstarsze królestwo na świecie. Arabi, Żarabowie zalecają się na nagminnie do turystek zagranicznych, a jeszcze jak się mogą porozumieć, po francusku, bo z Francji przyjechała, no to już w ogóle hurmem. Aczkolwiek potem tych samych mężczyzn widzi się, jak za rękę ze sobą chodzą po suku, czyli po bazarze, albo targu właściwie, bo tam głównie targowanie się odbywa, a nie handel. Na razie to, co pierwsze atakuje turystów, no więc pierwszy zaatakował przewodnik, jak już przewodnika mamy, albo się go pozbyliśmy, rozmawiając z nim po polsku, to opadają nas na molni żebracy, strasznie namolni i do żebraków można mówić po polsku po czesku, po rusku, nic im to nie przeszkadza oni będą kiwać głową i mówić dirham, dirham, dirham no a słowo dirham każdy turysta poznał w kantorku wymiany walut na lotnisku, kiedy swoje zamieniał na ichniejsze dirhamy właśnie to są ci żebracy, zawodowcy oskubią każdego prędzej czy później na molnością swoją wyduszą jakiś grosik. No i to jest punkt zwrotny, bo jak wyduszą jeden, to potem dołączają następni i duszą, aż uznają, że wszystkie grosiki zostały rozdane. Dopiero wtedy się odczepiają. Trzeba sypnąć pełną garścią. No niestety lokalna tradycja tak każe. Jeden z pięciu filarów islamu, czyli takich kardynalnych zasad, yy, mówi o dawaniu jałmużny. Dlatego dobrze jest mieć w kieszeni jakieś drobne i dawać samemu. Oni jakoś tak telepatycznie chyba orientują się, kto jest kim, bo jak się zaraz po wyjściu z hotelu jakiemuś ślepcowi, który siłą rzeczy nie jest namolny, tylko sobie siedzi i czeka, jak się ślepcowi rzuci grosik, to potem po całym mieście rozchodzi się informacja, że ten biały daje sam z siebie. Do takich białych żebracy nie podchodzą. Żebracy atakują tylko kutwy. Jak się spostrzegą, że ktoś jest kutwa, opędza się albo robi sz, sz na żebraków, to wtedy tym bardziej lgną. A więc polecam drobne. A na najbardziej namolnych i bezczelnych, bo i tacy żebracy się zdarzają, proponuję mieć grosiki przywiezione z Polski. I z uśmiechem od ucha do ucha dać mu jeden albo dwa grosiki polskie. Oni natychmiast się orientują, co to jest i że niewymienialne i odstępują od człowieka, jakby miał dżumę. Bo przecież daje, tylko daje nie to, co oni chcą brać. Niech się Serdecznie witam w kolejnym podcaście, no i dzisiaj kolejna część naszych marokańskich podróży. Na początku małe wyjście z samochodu, naszego Jeepuna i ładownia. Pewnie zastanawiacie się o co chodzi z tą ładownią. Nasz jeep ma kierowcę, ma siedzenie koło kierowcy z tyłu trzy miejsca. No i wielką z tyłu ładownię, w zasadzie złożone wielkie siedzenia, bo wszystkie nasze bagaże są na dachu, no i nasza piąteczka. Tak się składa, że wiadomo, na przemian. Ktoś tam siedzi z przodu, ktoś tam siedzi z tyłu, no i ktoś siedzi w ładowni. Dlatego, dlatego nazwaliśmy to miejsce po prostu ładownią. Dlatego niech się zastanawialiście, o co chodzi z tą ładownią, o co chodzi z tą ładownią, więc pędzę, pędzę z wytłumaczeniem. Zatem to już drugi tydzień naszej wyprawy. Przejechaliśmy w poprzednim odcinku... Um, Atlas, Góra Atlas. Zacząłem się, ale zapomniało mi się na chwilkę. Siedzimy tutaj zimno, jest jak kierun. Przyjechaliśmy wieczorem. E, Tingar chyba się nazywa ta miejscowość. Dokładnie nie wiem, nie pamiętam. Nasz przewodnik wszystko nam mówił, ale troszkę mi się zapomniało. E, no jest późno, jest ciemno i jest troszkę zimno i idziemy coś zjeść. Tutaj widzieliśmy sklep spożywczy jakiś taki. Pójdziemy kupić jakąś wodę, pójdziemy kupić coś, jakieś pewnie słodycze, bo tutaj, jak już wspomniałem na samym początku, Arabowie Marokańczycy są strasznie słodkimi, lud, słodkimi ludkami i bardzo, bardzo lubią słodkie rzeczy. No i pójdziemy do spożywczaka, pójdziemy, pójdziemy po prostu zobaczyć co mają i kupimy coś dobrego do jedzenia. No i potem, potem chyba mamy kolację w hotelu, tutaj gdzie jesteśmy. I w ogóle jesteśmy w super miejscu. Woda szumi, taka dolina. Naprawdę rewelacyjnie byliśmy zrobić zdjęcia. Muszę sobie je gdzieś teraz jeszcze w aparacie przeglądać. No i nie wierzcie temu, co Barnaba z Emilią mówił, że jestem taki piękny. To nie jest prawda. To nie jest prawda. Wczoraj mi dwie chrosty wyszły z lewej strony. To wszystko chyba dlatego, że siedziałem koło Barnaby, więc proszę w to nie wierzyć. Zatem lecimy dalej, lecimy dalej pewnie troszkę muzyczki, dzisiaj pan Wojtek Cejrowski który świetnie opowiadał o roku co drugi, co trzeci podcast będzie mniej więcej występował, bo on naprawdę ma bardzo ciekawe takie pogaduszki, więc myślę, żeby to przeplatać z moimi, naszymi tutaj wycieczkami osobistymi i nie tylko, więc bardzo Ci dziękuję bardzo, bo Emilia za te osobiste wycieczki a propos bycia pięknym bardzo, bardzo, bardzo to wszystko jest piękne doceniam i cóż, lecimy dalej i, i co, i nie wiem co będzie dalej, bo, bo biorę mikrofon, lecimy do sklepu, płacić, troszeczkę posnąć się po okolicy i potem mamy na dziewiątą wieczorem kolację, więc mamy godzinkę wolnego, więc zobaczymy co z tego będzie, zatem do usłyszenia i lecimy dalej. Drodzy słuchacze przy odbiornikach e, lub przy komputerach. Nadszedł zmierzch, opatulił on przepiękną dolinę e, Gorges Taddy, czegoś tak? Tades Gorges, O właśnie. E, I widać gwiazdy przepiękne na górze i tu tuziny, setki i księżyc, który jest w kształcie <śmiech> spotkał, uśmiechnięty, a na, pod nim Jupiter, a nad nim prawdopodobnie Mars. E, stoję właśnie przed sklepem Supermarche supermarket, który ma tam 4x4 w tej małej miejscowości i zmierzam ku niemu, do środka, by może dokonać małych zakupów, sok tudzież woda na dzisiejszy wieczór, albo jakieś chipsy po mojej po lewej stronie chipsy są tutaj właśnie akurat klienci zgaduję, że Polacy, dobry wieczór Ach, no właśnie, tak myślałem, że Polacy, ale cóż to Polacy mają. Co to pan kupił e, w tym sklepie? E, ja w momencie, w Bąboladę orzechową, tak? Tak, tak. Alpen Gold, no, proszę. Z Poznania Alpen Gold jest. O, połym, o nie wiedziałem, e, A niech pan nas zupełnie, gdzie, gdzie się znajdujemy w tej chwili? Crazy People. Gdzie się znajdujemy? Jesteśmy w sklepie spożywczym, który. Taki sklep z połem, tak? Taki z połem, tak. Z połem. tak, tak mm -hmm. Może zapytamy, zapytamy, zapytamy pana sprzedawcy, no. skąd ma no. ten, jakże, miły sercu produkt. E, w tle leci podcast e, nie tylko dla orów, przetłumaczony na arabski. Tak. Wersja teatralna. Tak. To są odcinki z Ginger, tak? Tak, to są odcinki z Ginger, dokładnie. Kiedy jeszcze Ginger e, grała w podcaście, Mamy Tu to właśnie wciela się w jej postać e, jakaś starsza pani, tak? Tak, tak. tak. To by Emilia Marcheleska. Pod się tak poznaje, bo ona tak, ma taki tak. akcent. Tak. Po nas, się w ogóle muzułmanką, z tego tak, co nam się to tak, wydała, tak? Tak, Od wczoraj jest muzułmanką, odtem przyjęłem na pustynię. Tak. Po trzech dniach w Marrakeszu stwierdziła, że, że chce zmienić religię. I tak to tak. się stało. I tak i z tego co wiemy, i wasze potwierdzenie, prawda, że ona planuje cichaczem wejść do Moskwy. stąd ta nała tak. zmiana. Tak, i w butach nawet. Tak, do dwóch na nas. Tak, tak. Zapytajmy tak. tak. się pana. Dobra. Tylko pokażmy tą czekoladę w takim razie. Największe właśnie poruszenie w tym sklepie to była polska czekolada w środku marukańskiej pustyni sahar saharyjskiej. Co to jeszcze mamy kolego? Podcast nie, nie lubi tak. przystojów, mów co mamy i za ile? Mamy i za ile taka to to tak podcast to, no, to możemy no, to wyciąć mo wiesz? możemy, oczywiście. <kluje> <kluje> ja to możemy, możemy, na przykład, możemy powiedzieć na przykład o tym, że e, w tle sklepu pomiędzy, pomiędzy chipsami, e, puszkami z Power Horse, e, wacikami do uszu oraz, e, oraz tamponami. Tampon? Tak, tak, odkrywam tampony always Jest portret prawdopodobnie e, króla Jordanii, króla Maroka Foto Munir Jakieś jeszcze Floresy To niechybnie i, i, i porty dotyczają dwie róże Tak, obok e, jest sok albustane Sok pomarańczowy. potem są sztywciki e, do uszu, tampony to podpaski chyba No, ew, w każdym razie Ciekam, Ciekam bo to groźne miejsce jest Pani ma straszny głos, taki teatralny. Bo to jest ten podcast, kiedy robiliśmy podcast 6 na 9 z, z Gosią Samosią oraz Ginger też. Ta, tamtywa, ale, ale tak. Emilia bardzo się wczuła w tym rolę i słychać, że bardzo, bardzo mocno. Tak, tak, tak. tak, tak. tak. tak. To się właśnie wiesz, udowodni, że jest dobrze. No. Próbujemy tak, też dowiedzieć, skąd ten, tak. ta bombola jest. No. Jakimi tak, sztokci. Tak. Tak. Kanałami, Poznaje, prawda, dociera do tego miejsca. Tak. który ją przewozi. Ale, ale, ale, Nie mamy godziny. Nie żeby godziny. Nie mamy Nie mamy godziny. Nie mamy godziny. ale, no, welcome, welcome. Macaroba, Macaroba. We found it here is a bombola orzechowa. It's a chocolate. Chocolate, Yes. And as as as the Polonia. Polonia. Mm -hmm. yeah. How it was brought here. Okay. Okay. Uh -huh. Difficile. Okay. Do you like it? Yes, Okay. it in French. This is not good. Marrakech. Marrakech, Casablanca. Czekoladę. Okay. Oh. No, czyli jedna ciężarówka jedzie tak, przez system Zapytajcie, czy to jest popularna. Czy, czy du dużo ludzi kupuje to. Uh, uh, czekolada. Tak, czekolada. People, people like... like yeah. People like... Yeah. They like, they like yeah. this chocolate. Oh. Mówi chyba, że ten, że często schodzi z półek. <laughs> jest bardzo popularna. Czekolada. Ok. Uh -huh. Uh -huh. Tak, nie momentalnie. nie ma. Bardzo <suszel> bo, popularna bombola jest w tej małej miejscowości. Nas bardzo cieszy w takim razie. Marhaba. Szukran. Mahalaba. Mahalaba. Marhaba. No, no dobrze. W ten dowiedzieliśmy się, jak czekolada, e, polska czekolada z Poznania, co dostała się do Maroka. I tym to, to sposobem kończymy I ten podcast. Jest, jest popularna bardzo w tym miejscu. Tak, tak, tak, i tyla, te, te, te tak. I tyle. paczka przychodzi, taka duża. I schodzi i wszystko, wszystko w ciągu miejscu. dnia. Tak. Tak, tak, dokładnie. Ja myślę, że możemy zrobić ten nowy nowy biznes. Dziękujemy i do słyszenia. Podcast dzisiaj bardzo, bardzo słodko się zakończył. Poznańską, to najważniejsze.